Nie wychowałem się sam Wychowaliście mnie wy Stworzyliście potwora Społeczna zmora Drwi z waszej obudy z mikrofonem Etyki z wifą dłoni Pociągam spodnie, bo policja nocą goni Kogo nieważne Oberwać nic trudnego, dobrze pamiętam krwiaki i sieniaki Na ciele rudego, czas nadanego Ja daję więcej powodów niż przeciętny zawodnik Moje drugie imię to liryczny szkodnik Choćbym robić O hop poświeczna nielegalu Nie oddanych ideałów, dla jebanego szmalu Nie rozumiecie mego buntu? Macie coś do mej postawy? Cóż, nie wychowałem się sam, wychowaliście mnie wy Jestem takim człowiekiem jakim Nie wychowaliście, ludzie lepiej myślcie Jestem takim człowiekiem, jakim wychowaliście Ludzie, lepiej myślcie Kobieta nie może ze mną wytrzymać Na wszystko się wściekam Nie, ja nie jestem takim typem Człowieka, który przymyka oko Łagodzi, przemilcza, odpuszcza Poeta pamięta rzeczywistość w litery ujęta Popatrzcie na to, co mi ofiarowujecie Oferujecie Czy karmicie każde urodzone tutaj dzieci? ja właśnie to wam oddaję Odpłacam pięknym za nadobne Wywlekam nie to, co dla was niewygodne Mam was wszystkich w dupie i nie Krama wdzięczności, to nie wydaliście mi to, czego potrzebowałem Jestem dany, dany wam Jako upominasz hipokrytów, podrzynasz Waszych dzieci zdobywać Jestem takim człowiekiem, jakim mnie wychowaliście Ludzie, lepiej myślcie Jestem takim człowiekiem, jakim mnie wychowaliście Ludzie, lepiej myślcie Po prostu myślcie Kobiety obracają się w dziwki yeah. Kumple wćpunów Ja idę swoją drogą Bo wszyscy mnie pierdolą Ktoś pobił policjanta Ja dobrze znam sprawcę Siedzę z nim na ławce Mam w nim znawcę Świata Ten świat zlewa się z moim Nie znam Zbyt wielu ludzi Na których później Nie odczytasz powiązań W tych że Przekrętów morałem Całego wątku Mój punkt jest buntem Z rozsądku Nie podaję dłoń Tym, który jej nie chce podać Nie uśmiecham się do ludzi Których nie chcę oglądać I jeśli zwianej odskoki doły na mamy, pamiętaj! Wychowaliście nas, wy nie wychowaliśmy się sami, sami Wychowaliście nas, wy nie wychowaliśmy się sami, sami Ziemanał w na oble.